Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przeozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go, nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, to ja jestem oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i dzieci, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włosy z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto Słowo Pańskie. A Moi drodzy, wsłuchując się w liturgię słowa, możemy zauważyć, że te ostatnie dni, które są przed uroczystością Chrystusa, Króla Wszechświata, w jakiś sposób ukierunkowują nas na te rzeczy ostateczne czyli na to wszystko, co jeszcze przed nami, a mianowicie na to przejście z tej ziemi do Królestwa Niebieskiego. I to, co też jest takie bardzo czytelne w nauce Jezusa Chrystusa, że zwróćcie uwagę, On nigdy nie owija w bawełnę Dla Niego bardzo konkretne jest to, że prześladowania będą. Konkretne jest to, że rzeczywiście, no... Będą i zgorszenia, e, będą też i ludzie odchodzić, nie będą wytrzymywali. Ukazuje, jaka jest rzeczywistość ewangeliczna. To no nie oznacza, że e, Ewangelia oznacza tylko i wyłącznie cierpienie, ale to, co jest bardzo ważne i najważniejsze, że pomimo tego, że nastąpią różnego rodzaju sytuacje, które będą dla nas trudne, my mamy trwać w wierności. Mamy być wierni do końca. I również pomimo tego bólu, cierpienia, które doświadczamy, przecież możemy zauważyć, ile jest dobra. Ile jest tych pięknych chwil, które może są właśnie przykryte bólem cierpienia. Bo to, co trudne, rzeczywiście niejednokrotnie się jątrzy i boli. A to, co piękne, to jakoś nam tam po prostu umyka, uchodzi. Ale również w tym naszym procesie krokowym, niejednokrotnie gdzieś w podręczniku, możemy zauważyć, że jest takie odwołanie też do dobra. Wtedy, kiedy jest mi trudno, aby spojrzeć na to, co było dobre w moim życiu. Bo my w procesie pracujemy na naszych wadach, na tym, co trudne, ale nieraz te sytuacje są tak bardzo trudne, że potrzebuję odniesienia do do czegoś, co mnie uskrzydla. Popatrzmy się chociażby na ten proces, który dokonywał się w apostołach. Jezus powołuje ich z tych z, no, ze swoich miejscowości, gdzie pracowali, funkcjonowali, żyli, czyli Galilea. No, zasadniczo w 99%. Jest to Galilea. Tak? I tam oni doświadczali również tego zakochania się w Chrystusie. Oni tam go pokochali i podjęli tę decyzję, że pójdą za nim. Jezus przeprowadza ich przez te trzy lata, przez różnego rodzaju piękne chwile, ale również trudne. Chociażby to zapytanie, kiedy Jezus wygłasza mowę eucharystyczną, wielu odeszło i wprost zadaje pytanie apostołom, czy wy chcecie odejść? A dalej to doświadczenie, zderzenie z krzyżem, z cierpieniem i śmiercią Chrystusa. I pomimo tego, że po trzech dniach Chrystus z martwych wstały objawia się apostołom, w ich sercu ciągle towarzyszy lęk, niepewność. Oni się reglują w Wieczerniku z obawy przed żydami. I co Jezus robi? Zaprasza ich do początku. Czyli... Mówi do niewiast, powiedzcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Dlaczego do Galilei? Bo tam właśnie zachwycili się Chrystusem. Tam go pokochali i podjęli tą swoją decyzję pójścia za nim. I moi drodzy, my też potrzebujemy tych swoich Galilei. Wtedy, kiedy doświadczymy krzyża, wtedy, kiedy wszystko się sypie, Powinienem mieć to swoje miejsce, do którego mogę wracać, w którym czuję się bezpiecznie i dobrze. Bo jeżeli będziemy koncentrować się tylko i wyłącznie na bólu i cierpieniu, to ten ból i cierpienie nas pokonają. Bo ból i cierpienie również w swojej istocie ma to, że jest czymś nieprzyjemnym i w konsekwencji, jeżeli nic z tym nie robimy, może doprowadzić nas do śmierci. Więc żeby tego uniknąć, żeby to cierpienie i ból były dla nas czymś twórczym, czymś rozwojowym, ja potrzebuję mieć odniesienie do. Do kogo? Do Chrystusa i mojej relacji z Nim. I myślę, że jak tu jesteśmy, to w różny sposób może być przeżywane, ale każdy z nas ma przynajmniej jedno takie doświadczenie, doświadczenie miłości Bożej. Nieraz to może jest coś bardzo drobnego, co jest dla was bardzo ważne, nieraz to są spektakularne jakieś tam wydarzenia, ale ważne, aby sobie poszukać tych momentów, gdzie Bóg objawił swoją miłość względem mnie. Po to, aby rzeczywiście do nich powracać. Popatrzmy się na jeszcze jedną taką sytuację z Ewangelii, którą daje Chrystus swoim apostołom, a mianowicie przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem trzech apostołów zabiera na górę tabor. I tam przemienia się wobec nich i ukazuje siebie takim, jakim jest. Apostołowie z jednej strony byli przerażeni, z drugiej strony byli zachwyceni, ale no właśnie, Piotr tak też w tym takim szoku, który doświadczył, widząc Mojżesza, Eliasza, widząc Chrystusa przemienionego, Chcę tą chwilę zatrzymać. To jest właśnie chociażby ta symbolika namiotów. Rozbije trzy namioty. Dla ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Czyli chęć zatrzymania tej chwili. Chęć bycia w tej chwili. A Jezus co mówi? Idziemy dalej. Schodzimy z górki. Czyli to doświadczenie przemionego Chrystusa ma również pobudzać ich wiarę i również ma być dla nich wzmocnieniem, umocnieniem wtedy, kiedy Jezus umiera na krzyżu. Jak go wykorzystali? Trudno powiedzieć, ale po zmartwychwstaniu Ewangelista dodaje, że oni sobie przypomnieli to, czego, e, czego doświadczyli. Odwołuje się do tej góry tabor, ponieważ kiedy oni zeszli z tej góry tabor, doświadczyli na dole wielkiego zamieszania. No, i tam wtedy też się pojawiają takie trudne słowa Jezusa, kiedy nagle tam jest opętany. Ci, którzy zostali, nie mogli sobie dać z nim radę, tak, i Jezus, no właśnie, ukazuje swoje emocje, i co mówi: Ile was jeszcze cierpiał będę? Ale dzięki swojej mocy dokonuje się uwolnienie. Tego młodzieńca, tak i apostołowie też byli tak zszokowani, dlaczego oni nic nie mogli zrobić. Jezus mówi, że niektóre duchy trzeba wyrzucać postem i modlitwą. To tak, żeby zobrazować, ponieważ chciałbym się odwołać do tego wydarzenia i przenieść na naszą rzeczywistość tą rekolekcyjną. Dla mnie rekolekcje zawsze są takim wyjściem na górę tabor czyli takie wyjście i spotkanie się z Chrystusem takim, jakim jest. Doświadczenie Boga pełnego miłości. I pewnie tak jak tu jesteście, w jakimś stopniu tam coś was zachwyciło, jakąś relację tam może nawiązaliśmy, nową, inną, lepszą z Jezusem Chrystusem. Chociażby przez to, że mieliśmy go tutaj cały czas w kaplicy, przez relacje, które gdzieś tam się tworzyły pomiędzy nami wszystkimi, więc to doświadczenie piękna Bożego. I miejmy tą świadomość, że kiedy zejdziemy z naszej góry tabor, wejdziemy w naszą codzienność, rzeczywistość, niejednokrotnie dostaniemy po głowie. I teraz pytanie, co ja z tym zrobię? Czy pozwolę, aby zły odebrał mi doświadczenie tych trzech dni, doświadczenie obcowania z Panem Bogiem? Czy rzeczywiście będę trwał w tym procesie nawracania i uzdrawiania? Nie wiem, jakie wasze jest doświadczenie, ale jak jeżdżę na swoje rekolekcje, to jak wracam, to już po prostu automatycznie nastawiam się, że jakaś burza będzie. I z reguły bywa. Na początku było to dla mnie trudne, wręcz takie wyrzuty do Pana Boga, bo to nawet jeszcze jak w liceum jeździłem na rekolekcje oazowe, to przyjeżdżałem do domu, no to właśnie niejednokrotnie musiałem się zmierzyć ze złością moich rodziców. Tak? I tak czasami jak siedziałem w swoim pokoju, zastanawiałem się, czy warto w ogóle tam jeździć. Czy w ogóle warto jeździć na te rekolekcje, pomagać, bo jeździłem często też jako animator. No nie za bardzo mnie kręciło to, że rodzice później mieli pretensje, że są jakieś zaniedbania w domu, że to, że tam to, że o to mniejsze z tym, ale to też również przeniosło się na moją rzeczywistość dzisiaj, że niejednokrotnie, kiedy wrócę z tych moich rekolekcji, to jakieś pretensje, albo proboszcza, albo ktoś przychodzi i mówi, że coś zostało zawalone, albo jakieś spina, albo jakaś kłótnia. Ja widzę, że rzeczywiście to jest też to działanie tego złego, który chce odwrócić mnie od doświadczenia Pana Boga. Jeżeli ja o to walczę, to ta sytuacja mi nic nie zrobi. Przyjmę ją, przyglądnę się jej tak pokrokowemu, co, co mi ta sytuacja też chce powiedzieć, nad czym jeszcze powinienem pracować. I to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo rozwojowe. Natomiast jeżeli dam się wciągnąć w tą taką e, drogę złego, no to rzeczywiście przyjdzie zniechęcenie i zapytanie, po co to wszystko i tak jest do niczego. Dlatego, moi drodzy, przyglądajmy się temu, co też w nas jest. Szczególnie, kiedy też bazujemy na naszych bliznach, czy wręcz ranach, które pojawiły się, chociażby z racji odrzucenia, chociażby z racji tych krzyw, które doznaliśmy, czy uświadamiamy sobie, że to my je uczyniliśmy. I bardzo gorąco Was zachęcam do tego, abyście wykorzystali to, co poznaliście, zdobyliście czy utrwaliliście sobie w czasie tych rekolekcji o warsztatów, Bo naprawdę zadośćuczynienie jest czymś niesamowitym. To, co zachęcałem Was do pracy zarówno indywidualnej, jak i grupowej, żeby przyjrzeć się temu zadośćuczynieniu jako takiemu przytuleniu Pana Boga. Bo rzeczywiście tam, gdzie są sprawy uporządkowane, tam Bóg przychodzi ze swoją miłością bardzo obficie. I tutaj wychodziliśmy w jakiś sposób w piątek od tej przypowieści o miłosiernym Ojcu i chciałbym, abyśmy też to zakończyli. Popatrzmy się jeszcze raz na tą sytuację, która się tam zadziała, a mianowicie, kiedy ten syn marnotrawny przychodzi, przeprasza Ojca, nawet on nie myślał, że zostanie z powrotem jego synem. On bardziej liczył na to, że będzie jakimś najemnikiem, e, sługą i tak dalej. Ale ojciec, widząc jego skruszone serce, przebacza mu wszystko i przytula go do swojego serca. Oczywiście widzimy, że to jest nie do pojęcia nie do zrozumienia przez drugiego syna, ale to w tym momencie nas najmniej w tym, e, teraz to e, interesuje, bo bardziej chcemy spojrzeć na kochające serce Ojca. Poznajdą się tacy, którzy tak jak ten drugi syn będą mówić, nie, że co ty wymyślasz, co ty wydziwiasz, twoja wina przez ciebie tak się dzieje. Nieraz to będzie nawet ze strony najbliższych, którzy potrafią bardziej zranić niż jeden obcy. Ale wtedy przypomnij sobie właśnie tą przypowieść o miłosiernym Ojcu i o kochającym sercu Boga. Że to On, widząc e, chęć mojej przemiany, wejście w proces zadośćuczynienia, On zawsze będzie mi w tym towarzyszył. I o tym pamiętajcie, że w zadośćuczynieniu nie jestem sam. Że tam, gdzie wchodzę w proces zadośćuczynienia, tam jest hojny siewca, hojny dawca, dawca miłości. A więc skorzystajmy z tego, że Bóg jest blisko mnie. Że Bóg chce działać w naszym życiu. A my to, co możemy zrobić z naszej strony, to wejść w zaangażowanie. Czyli szukać, pukać, kołatać, prosić. A On, jako hojny Bóg, będzie odpowiadał na te nasze potrzeby i będzie nam towarzyszył w tym, co naprawdę niejednokrotnie jest trudne. To On stanie się naszym obrońcą. I chciałbym, abyście z tym właśnie wyjechali, że nie jesteście sami. Nawet jeżeli wszyscy obrócą się w, w tej waszej walce o jedność małżeńską, o miłość małżeńską, o wierność małżeńską, pamiętajcie, że w tej miłości, wierności, jedności jest On. Bo to On wam błogosławił to On wam pobłogosławił wasze tak. To złożenie tej przysięgi, którą składaliście sobie nawzajem, udzielając tego sakramentu, to Jezus, to Bóg wam pobłogosławił. A pamiętajcie, że Bóg jest też wierny swoim obietnicom i przymierzom. Jak raz pobłogosławił, to On tego nie cofnie. A więc mocą sakramentu małżeństwa módlcie się szczególnie o uzdrowienie tych, tych relacji i ran związanych ze swoim współmałżonkiem i ze swoimi dziećmi. Proście, aby Bóg swoją mocą przemieniał wasze serca i pozwolił wam przetrwać to, o czym słyszeliśmy w Ewangelii. Te trudne momenty, kiedy będziemy może oczerniani, osądzani, wytykani palcami, może będą nas wiedli po sądach, Niektórzy mają to doświadczenie. Nie przejmujcie się, co macie mówić. Bo jeżeli będziecie wierni Chrystusowi, Chrystus będzie to wszystko załatwiał i dawał wam pokój serca. Bo On jest Bogiem pełnym miłosierdzia i korzystajmy z tego miłosierdzia.